Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk zapraszam na aktualności jedynki. Kierowcy i władze Świnoujścia z niepokojem patrzą na stacje benzynowe w mieście. Obawiają się braków paliwa, bo przybywa tankujących z Niemiec.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 oraz mieszkańców. Na dziś mamy zapewnienia o utrzymaniu odpowiednich zapasów, ale nie wykluczamy dalszych działań, jeśli sytuacja będzie się nasilać. Władze Świnoujście apelują do Orlenu i Ministerstwa Energii o zwrócenie szczególnej uwagi na dostawy na wyspę uznam. Logistyka dostaw jest, przypomnę, utrudniona. Cysterny z paliwem muszą korzystać z promów. Przejazd tunelem jest dla takich pojazdów zabroniony. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. A minister energii podał właśnie maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,19 zł 19 groszy, benzyny 98 a oleju napędowego 7,64. Donald Tusk krytykuje Donalda Trumpa i Wiktora Orbana. Groźba rozpadu NATO, złagodzenie sankcji wobec Rosji, kryzys energetyczny w Europie, wstrzymanie pomocy dla Ukrainy czy zablokowanie pożyczki dla Kijowa wygląda jak wymarzony plan Putina, ocenia szef polskiego rządu. Ostatnie wydarzenia w polityce międzynarodowej Donald Tusk skomentował na Platformie X. Fałszywe suplementy diety z domowej fabryki w Krakowie dwie osoby usłyszały zarzuty. Według śledczych, 43-latek i jego 38-letnia partnerka na masową skalę podrabiali preparaty witaminowe czy odżywki znanych marek. Używali do tego m.in. mąki ryżowej, glukozy i kurkumy. Potem takie suplementy sprzedawali przez internet. Ich ceny wahały się od 50 do 300 zł. Kupiło je tysiące osób w całej Polsce. To są Aktualności jedynki.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 Polacy późno decydują się na rezerwację noclegów na Wielkanoc poza domem. Najwięcej miejsc rezerwowanych jest w ostatnich dniach przed świętami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Dostateczna jakość powietrza jest w Gdańsku, umiarkowana w Gorzowie Wielkopolskim, Mosinie, Kluczborku i Katowicach. W zachodniej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, we wschodniej bardzo dobry. Prawie 52% prądów krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Jedynka. Polskie Radio 9 po 12: w samopołudnie. Na początek programu w samopołudnie przypomnimy sobie, jak się odlicza po angielsku. Ten, dziewięć, osiem. Artemis II wystartował. Pierwsza od pół wieku załogowa misja NASA na orbitę księżycową. Amerykanie z jednej strony znów zachwycili, ale z drugiej przerazili, bo Donald Trump powiedział, że poważnie rozważa wystąpienie z NATO. Ostatnie, co potrzebujemy, to NATO wchodzące nam w drogę. Sojusz to papierowy tygrys. Dzisiejszy czwartek jest wielki. Nasz reporter opowie o tym, co w tym dniu dzieje się w Watykanie. Jest takie włoskie powiedzenie, Natale tale tłoi, paskwa konki czyli zboże narodzenie z rodziną, a Wielkanoc z kim chcesz, czy w różnych miejscach. Karol Surówka, to jest w samo południe. Po pół wieku człowiek wraca w okolice Księżyca. Wczoraj, krótko po północy czasu polskiego, z amerykańskiego Cape Canaveral na Florydzie wystartowała misja Artemis II. Michał Strzałkowski zerwał noc, żeby start obejrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Start wielokrotnie przekładany, ale tym razem poszło, poszło gładko. No niemalże. Rzeczywiście Prawie start gładko. poszedł absolutnie gładko. Natomiast już na orbicie ziemskiej pojawił się pewien drobny problem. Zapaliła się jedna z lampek alarmowych w statku, którym, statku Orion, którym podróżują astronauci. To jest kontrolka, która odpowiada za pokładową toaletę, a konkretnie za wentylację tej toalety. Coś z tą wentylacją jest nie tak, natomiast nie jest to problem, który by powodował, że trzeba Trzeba misję przerwać. Zresztą inżynierowie NASA już pracują nad rozwiązaniem tego problemu z, z, zdalnie. Na razie to w żaden sposób tej misji nie zakłóca. Astronauci wystartowali i obserwowało to e, na żywo, szacuje się, że nawet może 400 tysięcy e, ludzi na żywo, mówię, patrząc własnymi oczami w różnych miejscach na przylądku Canaveral. E, a przed telewizorami e, pewnie można to liczyć już w e, milionach bez wątpienia. E, no i oni wszyscy bardzo, ale to bardzo cieszyli się, kiedy te rakiety. Ta w końcu wystartowała. Jestem tu z moją współlokatorką, która studiuje fizykę. Obie jesteśmy oszołomione. Bardzo nas cieszy, że w tej załodze jest także kobieta. Wspaniale, że ta załoga jest taka różnorodna. Jest w niej ciemnoskóry astronauta, jest kanadyjczyk. To jest wszystko jak taki promień jasności w dzisiejszym świecie. Chyba wszyscy potrzebujemy się na chwilę oderwać od ziemi i ziemskich problemów. Możemy wspólnie świętować to niesamowite wydarzenie. Astronauci w statku Orion są, tak jak mówiłem obecnie, na orbicie okołoziemskiej. Dwukrotnie Ziemię okrążą, zanim odpalą silniki tego statku i ruszą w stronę Księżyca. Muszą się po prostu na tej orbicie trochę rozpędzić, a przy okazji przetestować wszystkie systemy, czy aby na pewno jest bezpiecznie. Po mniej więcej 25 godzinach od startu, który miał miejsce 25 minut po północy polskiego czasu, po około 25 godzinach oni właśnie te silniki uruchomią, ruszą w stronę Księżyca. Księżyc okrążą raz ale nie wejdą na księżycową orbitę, będą trochę dalej od tej orbity, żeby można było też bezpieczniej w kierunku Ziemi powrócić. Natomiast przelecą po ciemnej stronie księżyca dość daleko, ponad 400 tysięcy kilometrów od Ziemi, co oznacza, że będą najdalej, kiedy ktokolwiek oddalił się od naszej rodzimej planety. To oczywiście cieszy wszystkich tych, którzy obserwują kosmos, którzy tym się interesują, ale pytanie pytanie, po co człowiek wraca w te okolice, albo tak daleko odlatuje od Ziemi, czasy są kryzysowe, misja astronomicznie droga, to dlaczego? No bo e, wypadałoby chyba już po ponad pół wieku w okolice Księżyca wrócić. To zresztą e, mówił Jared Isaacman, szef e, amerykańskiej agencji aeronautyczno-kosmicznej NASA, e, dlatego że e, no rzeczywiście mieliśmy dosyć długą przerwę w tych badaniach Księżyca, jeśli chodzi o misje załogowe, no bo to jest pierwsza załogowa misja, jeszcze bez lądowania, ale pierwsza od ponad pół wieku. E, astronauci raz, jak mówią, okrążą Księżyc, wrócą, a kolejne misje będą już testowały jak Artemis 3 lądował. Na księżycu, choć test się odbędzie z ziemskiej orbity, trzeba przetestować lądownik, a Artemis 4 w 2028 roku, jeśli nie będzie opóźnień, to już będzie misja z lądowaniem na księżycu. I Jared Isaacman mówił, trzeba to po prostu zrobić. Po prawie 54 latach przerwy wracamy do gry i wysyłamy ludzi w okolice Księżyca. Kosztowało nas to sporo wysiłku i pracy tysięcy ludzi w całym kraju oraz za granicą. To niesłychanie ważny krok, pierwszy z wielu. Pierwsza załogowa misja na Księżyc od ponad połowy wieku, rakieta jaką jeszcze ludzie nie latali. Wszystko to jest bardzo ważne w związku z kolejnymi planowanymi misjami. Oczywiście, o ile nie będzie opóźnień, bo Donald Trump trochę zmniejszył finansowanie NASA w ostatnim czasie na fali różnego rodzaju oszczędności budżetowych, więc być może będą pewne opóźnienia, ale tu nie ma na co czekać, także dlatego, że Stany Zjednoczone rywalizują już w kosmosie nie z Rosjanami. Rosjanie nie są w tym stanie w tym momencie w stanie takiej misji przeprowadzić, ale z Chińczykami, którzy jeszcze mają sporo do nadrobienia, ale nadrobiają bardzo, ale to bardzo szybko. Więc stąd też ta konieczność przyspieszenia przez Amerykanów programu kosmicznego. Programu kosmicznego, który jest też realizowany we współpracy nie tylko z Kanadą, ale także z Europejską Agencją Kosmiczną W kolejnych misjach na pewno ma pojawić się włoski astronauta, już taką umowę podpisano Także w jednej z tych misji, które będą na Księżycu lądowały, być może także i inni Europejczycy Więc to jest taki element wyścigu kosmicznego pomiędzy zachodem i wschodem A jeśli mówię o wschodzie, to mam na myśli ten dalszy wschód, czyli Chiny Czyli rozumiem, że odliczanie po angielsku będziemy musieli sobie powtarzać częściej, skoro zaczyna się wyścig kosmiczny no i bez wątpienia pojawi się też niebawem, nie wiemy jeszcze kiedy, odliczanie po chińsku także. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Mogliśmy oderwać się od ziemi i ziemskich problemów, tak powiedziała Amerykanka, która obserwowała start Artemis II. Niestety do tych ziemskich problemów teraz musimy powrócić. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że misja wojskowa w Iranie zakończy się niedługo, ale nie wskazał żadnego terminu. Prezydent USA nie wykluczył nawet możliwość eskalacji wojny. Powtórzył też w specjalnym orędziu, że odblokowaniem cieśniny Ormus powinny zająć się inne państwa. Wcześniej, przypomnę, Trump wywołał międzynarodową burzę słowami, że poważnie rozważa wystąpienie z NATO. Z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.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 Jak powiedział, Stany Zjednoczone mają wystarczającą ilość ropy i gazu na własne potrzeby. We're now...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 jest nim Robert Pszczel, dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Czy o NATO niebawem będziemy mówili w czasie przeszłym? No mam nadzieję, że nie, oczywiście, no nie ma, powiedzmy tak filozoficznie, nie ma oczywiście instytucji wiecznych i wszystko jest w tym świecie możliwe, zwłaszcza w takim świecie, w którym no, mamy do czynienia z czymś takim troszkę, no tego to trudno było przewidzieć no bo polityka obecnej administracji amerykańskiej no, wykazuje się dużym stopniem nazwijmy to delikatnie brakiem empatii wobec sojuszników no i właściwie jeśli, jeśli rzeczywiście prezydent Trump uważa, iż sojusze są w jakimś sensie niepotrzebne albo, albo niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, no to jest o tyle dziwne, bo to by sugerowało, że wszyscy jego poprzednicy od 1949 roku, czyli od podpisania traktatu prawda, północnoatlantyckiego, no to nie wiedzieli co czynią. No choć no, tak Donald Trump jest, wielokrotnie no. mówił, że jest najwybitniejszym. No to wiemy, no, no ale tak jak no, w sprawie Iranu, no, no, dużo, dużo, słów, natomiast do tej pory tak na dobrą sprawę nie ma nie ma klarowności co do autentyczności. Co do konkretnych celów chociażby tej operacji. Więc no to, że Donald Trump jest sceptyczny, wobec na czym bardzo krytyczny, wobec sojuszników, to wiemy, że lubi jak gdyby um, się na, na nich kolokwialnie mówiąc wyżywać, to, to jest prawda. No, ostatnio... To się działo już wielokrotnie, tylko że teraz. To się działo i to uspokaja wiele osób. No ale jest pewna różnica, bo jednak to jest swego rodzaju kampania, bo tutaj mówimy o wypowiedziach, no czyli cała administracja się w ten sposób wypowiada i Marco Rubio i. i to jest właśnie to, co wiele osób uznało za niepokojący sygnał, że Marko. Rubio też tak mówi, on uważany za tego łagodniejszego tego rozsądniejszego w administracji Donalda Trumpa, on również mówi że to będzie analizowane, więc pytanie do ambasadora jest takie czy tym razem y, administracja Donalda Trumpa tak na poważnie, czy to naprawdę jest rozważane, czy to jest nadal straszenie Europejczyków? No sądzę, że to bardziej jest to drugie. No, przy, no, przykład Marko Rubio jest o tyle no, specyficzny, bo, bo tenże Marko Rubio jeszcze jako niepełniący nie żadnych funkcji prawda, w administracji w 2023 roku był jednym z współautorów ustawy, rezolucji kongresu, która wprowadziła dodatkowe, jakby to powiedzieć, ograniczenia na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy właśnie nawet mówienie o wycofaniu się z NATO. Więc no, to jest jakaś zmiana w poglądach. Natomiast, e, znaczy, największy problem na dzień dzisiejszy polega na tym, że po pierwsze, e, ta wojna, m, która nie jest jakimś pasmem sukcesu, bo niezależnie od tego, co mówi sam szacunkiem prezydent Trump, no ale to jakby e, e, Iran szachuje w pewnym sensie, no, na Ormus, ale w ogóle, no wystarczy zapytać czy kraje zatoki, prawda? Czy one się czują bezpieczne? No nie, więc mamy sytuację z funkcjonowania bezpieczeństwa gorszą niż była i plus konsekwencje ekonomiczne. A po drugie, no mówienie o rozważaniu, chociaż to jest moim zdaniem więcej w tym retoryki, no samo w sobie y, osłabia wiarygodność tego, co jest właściwie najważniejsze w NATO, bo my nie chcemy prowadzić wojen, my chcemy, żeby przeciwnicy wierzyli w to, że to jest bezsensowne nawet myśleć o tym, tak? Czyli no właśnie, politykę no bo, żeby politykę i to uderza, tego typu słowa, retoryka, y, no one uderzają w to, no zaciera ręce powiedzmy Putin i, e, i spółka i to jest samo w sobie niedobre, natomiast no to jest czas na, na takie, wydaje mi się, no poważniejsze, bardziej męskie rozmowy. Leci do Waszyngtonu sekretarz generalny NATO, Mark Rutte. Co prawda, no jego On uważany jest uważany przez niektórych kremialne. za e, człowieka, który potrafi wpływać na Donalda Trumpa, który zna no, triki, zna sposoby na to, żeby trochę połechtać no jego tak, ego i sprawić, żeby poczuł się usatysfakcjonowany. To jest do pewnego stopnia prawdą, ale to... My, jak gdyby te wysiłki głównie... No, tam dzwonił, nie wiem, prezydent Finlandii, który też tam ma jakieś dobre kontakty poprzez Golfa. Ale moim zdaniem problem polega na tym, że to nie może to tak, tak w nieskończoność... No bo to jest forma, umówmy się, no jednak szantażu wobec sojuszników, tak? Przy pomocy argumentów... No bo to chodzi o to, żeby że to nie my jesteśmy winni. Nie moja administracja, nie ja, prawda? Za to, że źle idzie wojna w Iranie, prawda? Bo sojusznicy jakoby nie pomagają. No, nie pomagają, bo tak się za bardzo nie wiedzą, na czym miałaby polegać ta pomoc. A mówienie o tym, że mieliby po prostu... Wziąć sobie cieśniny tak. Ormus. Taki był Wziąć, cytat z jego orędzia. Proszę się zapytać przedstawiciela marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, czy to jest takie proste. Nie jest to takie proste. Więc tutaj wiele rzeczy powinno, ja to tym mówię od dawna i to nie, nie jestem oryginalny, tak? Warunki powinny zostać spełnione, czyli jakieś poważne rozmowy z sojusznikami i wiem, że w przestrzeni publicznej chodzą takie argumenty, że nie, nie, my nie możemy się konsultować z sojusznikami, bo wtedy to oni by przeszkodzili nam w realizacji naszej operacji zgodnie z naszymi... To interesami, też mówił no, ale... Donald Trump, że na to nam no, tylko ale wchodziło nie w drogę. Jest, przepraszam, y, prawda, dlatego że w przeszłości były takie sytuacje, to nie jest jakieś nowum, że nie wiem, no, wojna w Wietnamie, wojna w Iraku. I tak samo to dotyczy innych operacji, które przeprowadzali sami sojusznicy, na które nie było zgody w samego NATO, prawda, bo nie było konsensusu. Ale to nie oznaczało, że z tego powodu, y, że tak powiem, sobie y, no, praktycznie robili krzywdę, czy, czy stwierdzali, że NATO jest zdeńczego. niczego. Na no, to określony mandat i powinna się tego trzymać. Natomiast jest sposób, żeby y, sojusznicy czy nawet w formie koalicji jakiejś pomogli. Owszem, ale oni muszą wiedzieć, czego się od nich oczekują Czego w ogóle oni chcą. No coś wojny, tam powiedział Donald Trump w tym orędziu dzisiaj. też, że, że ropę powinniśmy kupować amerykańską. To była no, jakaś tak podpowiedź. Kupujemy. I tak kupujemy, tak? a ceny idą w górę, bo to również... Y, znaczy to, że Stany Zjednoczone oczywiście są producentem, a no Europa za bardzo nie, tam z równymi wyjątkami, no Norwegia prawda i tak dalej, być może można tam troszeczkę jeszcze wycisnąć z tych zasobów na Morzu Północnym, to prawda. No, a to, to, to jest fakt, ale również i ceny, chociażby mówię o konsumentach. No, na stacjach bezdronowych w Stanach Zjednoczonych konsumenci też zauważają wzrost, więc to nie jest tak, że to w ogóle nie dotyka Amerykanów, no, ale to jest wojna z ich i wojna Izraela, którą sami wybrali taki, taki, taką formę. Więc wydaje mi się, że tutaj więcej tych głów niż jedna czy dwie by się mocno przydała. Panie to a może być poważna rozmowa. Będę trochę adwokatem diabła. A może NATO też ma swoje za uszami? Bardzo długo Amerykanie mówili, musicie wziąć sprawy w swoje ręce, musicie więcej wydawać na obronność. I to mówił nie tylko prezydent Trump, ale także jego poprzednicy. Długo był spór na przykład Amerykanów z Niemcami w sprawie importu rosyjskich paliw. Amerykanie mówili, to zagraża bezpieczeństwu. Niemcy realizowali te inwestycje. Może też jesteśmy trochę winni jako Europa. Znaczy, znaczy, Także takie nastroje no, są złe. Zgadzam się z tym, tylko bym był ostrożny z tym słowem my, prawda? No bo no nie czepiałbym się tak ale, ale, na to, bo to jest organizacja międzyrządowa. No to decydują stolice, To nie sekretarz generalny ma czy w ogóle. On, on nie ma prawa głosu. No, on ma wpływ na jakieś naprowadzenie na i szukanie konsensusu. Więc to za tymi błędami, zaniechaniami yy, stoją konkretne stolice, konkretne kraje. I to nie można, że tak powiem, nie mogą od tego się uchylać. Mamy problem, yy, tylko, że... Sytuacja, inaczej. Sytuacja jest taka, że Gdyby prezydent Trump chciał po prostu odcinać kupony i chwalić się tym, że to jego dosyć taka agresywna retoryka i presja na sojuszniku sprawiło, że, że państwo europejskie i Kanada zaczęły więcej wydawać, co jest faktem, no to wtedy, można powiedzieć, właściwie zdobyłby same, same, same dobre, pozytywne prawda, punkty, w tym być może polityczne. Ale to jakby nie wystarcza ewidentnie. Coś jest tu na rzeczy, że prezydent Trump po prostu nie lubi tego sojuszu i ważne jest tym wszystkim przy, również w dyskusji publicznej, to jest kluczowe w samych Stanach Zjednoczonych, że muś, trzeba mocnie artykułować korzyści, jakie Amerykanie e, wynoszą ale z... Ale to też starają się robić NATO. nawet republikanie, nawet przedstawiciele e, tej sceny politycznej, która wspiera to Donalda jest Trumpa. to bardzo istotne. Ale ja sukces powiem... to na razie jest tak. umiarkowany. Panie ambasadorze, tutaj będziemy musieli powoli zmierzać. Dobrze. Niestety do końca rozmowy bardzo dziękuję. Na to funkcjonuje i miejmy nadzieję, że będzie funkcjonować bo niczego lepszego do tej pory nie wymyślono. I prędzej czy później, mam nadzieję, administracja amerykańska też to zrozumie. Tego sobie wszyscy bardzo, bardzo życzymy. Robert Pszczel, dypl dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W programie wracamy do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przyjął ślubowanie tylko dwóch z sześciu sędziów wybranych przez Sejm do tej instytucji. Przypomnę, Trybunał Konstytucyjny czuwa nad zgodnością prawa z Konstytucją. Gdy ponad dekadę temu PiS przejął władzę, oskarżył Platformę o złamanie Konstytucji i wprowadził głębokie zmiany w Trybunale. Kłopot w tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że te zmiany doprowadziły nie do poprawy sytuacji, tylko już do całkowitego upolitycznienia tej instytucji. Teraz dawna opozycja, czyli dzisiejsza koalicja, zyskała możliwość odmienienia Trybunału, bo pojawiło się sześć wakatów. Sejm wybrał więc sześciu sędziów na te miejsca. Teraz powinni złożyć ślubowanie przez, przed prezydentem, ale tak jak powiedziałem, prezydent na ślubowanie zaprosił tylko dwóch sędziów. Łączymy się z Sylwią Białek, która w tym wszystkim stara się odnaleźć. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. To przypomnijmy na początek, jak prezydent uzasadniał w ogóle swoją decyzję. Prezydent ustami szefa swojej kancelarii, Zbigniewa Boguckiego, tłumaczył, że w czasie jego kadencji powstały dokładnie dwa wakaty w Trybunale. Poza tym tylu sędziów brakuje do pełnego składu orzekającego, dlatego zaprosił dwie osoby. Zbigniew Bogucki, dopytywany przez dziennikarzy, powiedział, że prezydent Karol Nawrocki przeanalizował też Dokładnie biografię sędziów. Karol Nawrowski zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności, tak mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w polskim radiu, że nie ma wątpliwości, że to kolejna odsłona konfliktu między prezydentem i rządem.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 Sytuacja jest chyba jeszcze bardziej skomplikowana niż dwa dni temu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi nawet, że być może w najbliższym czasie pełnego, 15ę osobowego składu Trybunału nie będzie. To co w takim razie zamierza teraz zrobić koalicja? Waldemar Jaki Żurek? jest plan B? Waldemar Żurek, rzeczywiście ten plan B, o nim mowa jest od kilkunastu dni. Waldemar Żurek powiedział, że prezydent nie może sobie wybierać według własnego, jak to ujął. Widzi mi się, kogo chce widzieć w Trybunale, a kogo nie. Zapalał po raz kolejny do prezydenta, by jak najszybciej zaprosił. No teraz już tylko czwórkę, pozostałą czwórkę wybranych przez Sejm sędziów, tak aby Trybunał mógł prawidłowo funkcjonować. Zaznaczył przy tym, że jeśli nie będzie tego zaproszenia do kancelarii prezydenta, to będzie złożone ślubowanie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje.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 Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha przypomniał, że ta kwestia, kwestia ślubowania jest uregulowana ustawą, a nie konstytucją. Jak dodał, rząd nie wyklucza zatem planu B w sprawie pozostałych sędziów. Te warianty są analizowane, dyskutowane właśnie z uwagi na to, że głowa naszego państwa jest kompletnie nieprzewidywalna. Charakter ślubowania jest pewnego rodzaju przyrzeczenie osób, które zostały wybrane na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec przede wszystkim Rzeczpospolitej, wobec suwerena. Pan prezydent jest jakby emanacją tego społeczeństwa suwerena. W polskim systemie takie ślubowania składa się wobec różnych osób będących tym przedstawicielem suwerena. Rząd dał jeszcze prezydentowi czas. A sędziowie, którzy ślubowania nie złożyli, napisali do Karola Noworskiego kolejne list. W Sejmie dziś usłyszałam, że może przy wielkanocnym stole przyjdzie jakaś refleksja. No tylko w zależności od tego, z kim rozmawiałam z przedstawicielami koalicji rządzącej czy też opozycji e, inaczej postrzegają e, refleksję. Czyli Obo. liczymy na cud wielkanocny. O mniej więcej może tak się podgląda. uda. Sylwia Białek. Bardzo dziękuję. Program pierwszy polskiego radia. Polska musi kupić szczepionki przeciwko COVID za astronomiczną kwotę 5 miliardów 600 milionów złotych. Taką decyzję podjął sąd w Brukseli. To efekt decyzji, którą w 2022 roku podjął premier Mateusz Morawiecki. Ówczesny rząd szczepionki najpierw zamówił, a potem z nich zrezygnował. Pfizer skierował więc sprawę do sądu. Wyrok na razie jest nieprawomocny, ale już wywołuje ogromne emocje wśród posłów. Przenosimy się więc do Sejmu. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co koalicja zamierza zrobić z tym wyrokiem? No, rządzący zamierzają walczyć, by nie stracić pieniędzy. Tak zapewniał w rozmowie ze mną europoseł koalicji obywatelskiej Michał Szterba. Jak powiedział sprawa obciąża bezpośrednio byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Mówił, że działali oni bez jakiejkolwiek strategii. zamawiali szczepionki, w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 Jak szliśmy z posłem jońskim do nich w 2022 roku, pytaliśmy, dlaczego zakupiliście tak dużo szczepionek. Odpowiadali, bo będziemy odsprzedawać innym krajom spoza Unii Europejskiej. Nas to zszokowało, bo wydawało, wydawało nam się, że powinni działać przede wszystkim w interesie polskich pacjentów. No Dzisiaj skutki są następujące. Zamówili za dużo, przeliczyli, a następnie my będziemy musieli jako wszyscy Polacy spłacać te długi. Proseł Rafał Kasprzyk z Centrum zastanawia się, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na kupno tak dużej liczby by szczepionek dodał, że teraz trzeba będzie zrobić wszystko, by tak dużych pieniędzy nie płacić, ponieważ są one potrzebne Polsce tu i teraz. Te 5,5 miliarda złotych no, jest potrzebne na ochronę zdrowia, ale nie na szczepionki, które wyrzucimy do kosza, tylko na ochronę tych, którzy najbardziej potrzebują chorych na raka, na różnorakie schorzenia. Tutaj są potrzebne te pieniądze. Ale Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat podejmowało bardzo dużo różnych decyzji, za które nie chce dzisiaj wziąć odpowiedzialności, choćby ten chaos w praworządności, w prawodawstwie polskim. A co rząd zamierza zrobić, jeżeli ostatecznie zostanie zmuszony do kupna takiej ogromnej dostawy szczepionek zostaną rozdane? A na to pytanie zapewne odpowiedzią ministrowie Jolanta Subierańska-Grenda oraz y, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na trzynastą zapowiedziano ich konferencję prasową właśnie na temat wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek. To do tej sprawy na pewno wrócimy. A jak decyzję premiera Mateusza Morawieckiego tłumaczy dziś y, opozycja, jego zaplecze polityczne? Co mówią o tym wyroku? No politycy Prawa i Sprawiedliwości zrzucają winę na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Jak mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, kraje unijne były, jak się wyraził, pod ścianą.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 za skrajną głupotę PiSu, tutaj był cytat, zapłaci Polska, a więc my wszyscy. Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. Polska, więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiSu, ponad 6 miliardów kary i to niestety nie jest prima aprilis, napisał premier. Małgorzata Naukowicz, prosto z Sejmu. Bardzo dziękuję. Będziemy wracali do GOSI, no bo o 13.00 dosyć ważna jeszcze konferencja w tej sprawie. Dodam, że Polska nie jest jedynym krajem, który mierzy się z takim problemem. Sąd w Brukseli nakazał Również Rumunii zrealizować umowę z Pfizerem na zakup szczepionek przeciwko covid Wartość zamówienia mniejsza niż nasza opiewa na 2,5 miliarda złotych. My łączymy się z naszym korespondentem Piotrem Piątką. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. W, czy Rumunii, rumuński rząd też będą się odwoływali od tego wyroku tak jak Polska? Oczywiście, tego typu deklaracje padły od razu. Powiedział to o tym Radu Marinesku, to jest rumuński minister sprawiedliwości. Natomiast szef resortu zdrowia powiedział, że choć wyrok, że jest to choć wyrok pierwszej instancji, to jest on wykonywalny, wykonalny, przepraszam. I Rumunia powinna na konto Pfizera rzeczywiście przelać te 600 milionów euro. Natomiast według ministra Aleksandru Rogobece budżet państwa, takich pieniędzy po prostu nie ma. Rumunii ustalają zresztą kulisy tej trzeciej umowy z amerykańskim koncernem w 2002 roku. Minister mówi, że zakup był całkowicie nieuzasadniony. Mieliśmy dość duży zapas szczepionek. Mówimy tu o kilku milionach dawek, które nie zostały wykorzystane. Co ważne, ich termin ważności zaczął się kończyć. Liczba szczepień zaczęła spadać, a COVID nie był już tak intensywny jak w 2020 i 2021 roku. Tak więc posiadanie tych wielu milionów, bo mówimy o 29 milionach dawek, nie było konieczne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Trzy osoby, czyli premier i dwóch byłych ministrów zdrowia, mają zarzuty w śledztwie antykorupcyjnym i to jest za nadużycie stanowiska i narażenie budżetu rumuńskiego na szkodę w wysokości miliarda euro. Piotr Piętka, bardzo dziękuję. Zmieniamy temat. My już nie czekamy. Pod takim hasłem kampania przeciw homofobii oraz akcja demokracja zorganizowały dziś w Warszawie Hepening przed Urzędem Stanu Cywilnego. Pary jednopłciowe przed tutejszym Pałacem Ślubów otrzymały symboliczne dokumenty legalizujące ich związki małżeńskie w Polsce. To jest oczywiście efekt ostatniego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Anna Zakrzewska w studiu w tej sprawie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jaki był cel tego happeningu przed Urzędem Stanu Cywilnego? Pary jednopłciowe chciały zwrócić uwagę na to, że mają już dość czekania na działania rządu, a konkretnie Ministerstwa Cyfryzacji, które ułatwiłyby transkrypcję aktów małżeństwa, które zawarte zostały właśnie za granicą. No bo przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawarczyła w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem Unii. Dodatkowo, kilkanaście dni temu, 20 marca, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie I, Unii i Europejskiej. I osoby, które wzięły udział w tym happeningu podkreślają, że mimo tych wyroków nic się nie zmieniło. W praktyce, jak mówi Piotr Cykowski z Akcji Demokracji, nic. Mamy projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, który de facto odnosi się do ustawy, która jest dużo starsza, bo z 2014 roku i tak naprawdę to rozporządzenie realizuje prawo, które zostało dawno przyjęte. No i nic się nie dzieje. Naszym zdaniem jest to y, symboliczne i emblematyczne, że się nic nie dzieje. Jest to jakaś próba gry politycznej wbrew temu, co obecna ekipa rządząca, obecny rząd obiecywało obywatelom, obywatelkom, jeżeli chodzi o jakieś konkretne minimum. Jedną z par, która na taką transkrypcję czeka jest pan Miłosz i pan Mateusz, którzy małżeństwem są od czterech lat. System informatyczny, który nie dopuszcza dwóch małżonków czy małżonek tej samej płci. No to trochę świadczyłoby, że to nasze państwo jest bardzo słabiutkie, bo to jest przecież kwestia no pewnie dla informatyków pół minuty roboty, więc chyba jednak nie chodzi o to. Jest wewnętrzna opozycja ewidentnie w, w, w rządzie. Jak tłumaczą urzędnicy, system informatyczny nie przyjmuje dziś numerów PESEL dwóch osób tej samej płci, on po prostu blokuje wprowadzanie takich danych. Z kolei MSWiA ma wątpliwości, czy zapis małżonek 1, małżonek 2 nie jest dyskryminujący. Nie ma woli i powstają kuriozalne argumenty, że małżonek jeden, małżonek dwa, ktoś jest dyskryminowany. Nikt nie myśli o tym, że my jesteśmy dyskryminowani od czterech lat. I jeśli małżonek jeden, małżonek dwa jest dyskryminacją, chętnie będę małżonkiem numer dwa, ale z pełnymi prawami. I co na to Ministerstwo Cyfryzacji? E, o to pytała dziś nasza redakcyjna koleżanka e, samego ministra Krzysztofa Gawkowskiego. Wiele resortów zgłosiło uwagi, wskazując, że nie wystarczy tu rozporządzenie. Według nich potrzebne są zmiany ustawowe. W ocenie mojej, moich ekspertów i prawników związanych z resortem cyfryzacji wystarczy rozporządzenie, więc my będziemy pracowali dalej nad tym rozporządzeniem. Pracujemy też nad zmianami technicznymi systemów, które pozwoliłyby dokonać też zaimplementowania wyroku NSA, który dotyczył dwóch partnerów, którzy zawarli małżeństwo i chcieli w Polsce, żeby tutaj ta transkrypcja się odbyła. Więc prace w Ministerstwie Cyfryzacji będą. Nie dziwię się ludziom, którzy protestują ta sprawa powinna już być dawno załatwiona. No ale dopytywane, jak długo te prace będą trwać, minister nie potrafił odpowiedzieć. To będziemy wracali do tej sprawy. Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo. Watykan i Rzym przygotowują się do najważniejszych liturgii dla katolików. Dziś rozpoczyna się Triudum Paschalne. To pierwsze święta wielkanocne z nowym papieżem Leonem XIV. Na placu św. Piotra jest wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. W Bazylice św. Piotra zakończyła się msza święta, której przewodniczył papież Leon XIV. Uczestniczyło w niej tysiące księży, bo uroczystości w Wielki Czwartek nawiązują do Ostatniej Wieczerzy i Ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W trakcie ceremonii duchowni odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Po południu w Bazylice Świętego Jana na Lateranie Leon XIV odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej. To szczególne święta wielkanocne w Rzymie i w stolicy apostolskiej, przyznaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej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 Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów ani śniadania wielkanocnego. W niedzielę jedzą za to obfity świąteczny obiad, na którym dominują tradycyjne wypieki i jagnięcina. Poniedziałek wielkanocny to czas spotkań na świeżym powietrzu i pikników. Z Watykanu Paweł Pawlica. Przypomnę, dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne. W studiu Magda Mikołajczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiemy o tym, że Książki dla dzieci czasem mają trudny los. Tak, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Książek dla Dzieci i wiele klasycznych książek, dziś uznawanych za kanoniczne w momencie publikacji lub później wzbudzało kontrowersje. Czyli najpierw były jakieś zastrzeżenia, potem miejsce w kanonie literatury światowej, ale bywa i na odwr odwrót. Czyli ta krytyka pojawia się współcześnie po latach takiego spokojnego funkcjonowania danej książki w statecznym pałacu o nazwie klasyka literatury. No i powody były różne, że coś jest jest nieobyczajne albo zbyt brutalne. Nawet kwestie polityczne wchodziły w grę. I tak na przykład dostało się Astrid Lindgren za, między innymi nie tylko za postać Pipi Langström, czyli takiej łobuziary, która nie szanowała specjalnie dorosłych, nie, nie było w jej życiu e, prawie żadnych zasad. E, no i wiele osób wychowało się na książkach Astrid Lindgren, między innymi Zygmunt Miłoszewski i z tego powodu e, te osoby nie zaszły na złą drogę, ale były problemy. Ona przecież była absolutnie wyklęta za to, że nie uczy dzieci w swoich książkach posłuszeństwa, tylko tam jest jakaś pipi, która mieszka sama i podnosi konia. Tam są jakieś dzieci, które spędzają czas tylko i wyłącznie na zabawie. Jak zresztą ona sama mówiła, że w swoim dzieciństwie tak bardzo się bawiła, że cud, od tego bawienia w ogóle nie umarła. Tam jest Carlson z dachu i naprawdę najróżniejsze w ogóle dziwaczne postaci. Ja się wychowywałem na tej literaturze, wychowywałem swoje dzieci, jedno drugie na tej literaturze. Czyli zbyt duża samodzielność, brak nadzoru. To były zarzuty wobec bohaterów Astrid Lindgren. Zresztą z podobnych powodów były krytykowane książki Janusza Korczaka za zbytnią samodzielność myślenia, zachowanie dzieci. No teraz oczywiście patrzymy na te książki zupełnie inaczej, jako książki o wolności, także wolności dzieci. Akademii Pana Kleksa też się dostawało. To były zarzuty, że to jest historia absurdalna. No i te same zarzuty wobec Alicji w kraju i czarów e, Luisa Karola kierowano, że, że dzieci tego absurdu nie zrozumieją i w ogóle po co to i że to I wszystko że jest takie... Do norek? Takie, tak, niepoukładane. Nazywam się Alicja, tylko, no, że... Tylko to jakaś głupia nazwa. Co to właściwie znaczy? A czy imię musi coś znaczyć? No Oczywiście, że musi. Moje imię oznacza kształt, jaki posiadam. Zresztą bardzo dobry i ładny kształt. A jak ktoś się nazywa tak jak ty, to może być prawie dowolnego kształtu. Zarzuty wobec książek, które potem trafiły do kanonu literatury światowej i, i, i polskiej, polegały na przykład na tym, że jest zbyt skomplikowana psychologicznie. I to, taki zarzut dotyczył m.in. powieści Ireny Jurgielewiczowej, ten obcy. No, a, a we współczesności też się okazuje, że wiele książek, które dotychczas miały spokój, są problematyczne. No, pamiętamy dyskusję na temat w pustyni i w puszczy, prawda, gdzie rasizm, kolonialne podejście, patriarchat, to były takie e, zarzuty. No Ja jestem zdania, że każda zawsze trzeba pamiętać, w jakich realiach dana książka powstawała i po prostu dyskutować na ten temat e, z dziećmi. Kubusiowi Puchatkowi też się w 2014 roku e, dostało, bo e, w pewnym polskim mieście e, Kubuś był, Puchatek miał być maskotką placu zabaw, ale były protesty, bo on był niekompletnie ubrany. Takie były e, protesty właśnie. Spowni. No, bez niczego właściwie. To może sobie przypomnijmy, jak Kubusi i prosiaczek postanawiają y, łapać słonia y, i wykopać wielki dół, dół w tym celu. Gdzie się wykopie ten strasznie głęboki dół? <śmiech> Najlepsze miejsce byłoby tam, gdzie będzie stał słoń akurat przed samym wpadnięciem, tylko o krok dalej. Aha! Właśnie, bez spodni był ten mm, puchatek tutaj. Ale coś w tym ten... jest, bo Kaczor Donald też chodził bez spodni, natomiast gdy pływał, zakładał strój kąpielowy, więc najwidoczniej spodni wymagał. Mhm. Więc może to jednak było problemem. Ja może Kaczor Donald. Ja się trochę martwię, bo ty ma która, która, której na pewno czytasz książki, tak. prawda? Ile ona ma teraz? 3,5. Więc jeszcze chwila, zanim sama zacznie czytać, ale jak, jeśli w ten sposób to będziesz będzie problem, analizował każdy, każdą książkę, to ona, Bidula, w ogóle nie będzie miała nic do czytania. To będzie no. problem, dlatego że odkryje pewną cenzurę, którą przyznaję, że czasami stosuje. Jak chwytam książki, które ja znam ze swojego dzieciństwa, to na przykład czasem okazuje się, że myśliwy obsikał pistoletem na wodę wilka albo... No to chyba ja, dobrze, że na wodę, nie a nie, nie na wodzie. No właśnie, nic się złego nie dzieje nigdy w tych bajkach a w mojej ty w wersji drugą ocenzurowanej. Aha, ja cenzuruję rozumiem. bajki, tak. Rozumiem. Może no, to nie to... dobrze, ja nie wiem. I, i nie, ja, ja proponuję, żeby Jak czytam w Jak Dzieci dniu... z Bullerbyn, to też nikt nie wchodzi na dach. Wszyscy grzecznie trzymają się bezpiecznie się zachowują. W ten sposób, no to bardzo, bardzo, to, to, no to już jest grzech wobec literatury światowej, to ja już nie będę tego komentować. To ja... W dniu czytania dzieciom i w dniu literatury dla dobrze, dzieci. Dobrze, to ja przedstawię jej brutalną rzeczywistość. Magda Mikołajczyk, dziękuję bardzo Błażej Prośniewski niczego nie będzie upiększał i niczego nie będzie cenzurował, tylko powie jaka jest sytuacja na rynku po orędziu Donalda Trumpa. Dzień dobry. Dzień dobry. Po przemówieniu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa no, na rynku powiało chłodem, a nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie trochę się rozpłynęły. A one były dość duże, co było widać po zachowaniach rynków finansowych w ciągu dwóch ostatnich dni. Dla przykładu, we wtorek wzrosty na Wall Street sięgały niemal 4%, a ropa Brent kosztowała 98,5 dolara za baryłkę. To jednak się zmieniło po wystąpieniu Donalda Trumpa i na rynku pojawiło się więcej obaw i niepewności. Komentuje Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.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 7 dolarów za barukę A co będzie dalej? Tego oczywiście nie wiemy, bo to wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i informacji, które płyną z Iranu. A te jak na razie nie są optymistyczne. Władze w Teheranie bowiem już zapowiedziały kolejne ataki. Te mają być na większą skalę i o większej sile rażenia. Podobno w okresie świątecznym Polaków nosi. Nie mogą usiedzieć. Tak, bo coraz więcej Polaków decyduje się na to, aby spędzić święta poza domem. I na popularności zyskują wyjazdy wielkanocne. Najczęściej to są wyjazdy krajowe. Według badań na taki sposób spędzenia świąt decyduje się już około 10% Polaków. A z danych portalu nocowanie.pl wynika, że w skali ogólnopolskiej liczba rezerwacji na Wielkanoc wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad 25%. Najpopularniejsze kierunki to oczywiście Morze i Góry, m.in. Beskidy, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.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 mniej domowo, ale nadal rodzinnie, bo to są bardzo często właśnie takie rodzinne wyjazdy. A ile jesteśmy w stanie wydać na taką przyjemność? Średnia wartość rezerwacji w czasie Wielkanocy wynosi około 2400 zł. Nasz reporter Paweł Pawlica mówił o włoskim przysłowiu. Boże Narodzenie spędzamy z rodziną, a Wielkanoc z kim chcemy. Także Polacy sobie to wzięli do serca chyba. Najwyraźniej tak. Błażej Prośniewski, dziękuję, dziękuję. bardzo. W studiu Rafał Bała. Już z, z gorącą z, wiadomością, z, łamiącą, kim, z kim tak święta jest. spędzi Iga Świątek. No właśnie, gorąca wiadomość w ostatniej chwili, sprzed kilku e, minut tak naprawdę. No prawie, no można powiedzieć, że wszystko co najważniejsze dzieje się w samopołudnie, prawda? Czyli i, i, Iga Świątek też swojego nowego nazwisko, swojego nowego trenera ogłosiła właśnie w samo południe w mediach społecznościowych. Zakończyła współpracę z Wimem Fiset, wyjechała na Majorkę, tam trenowała z Francisco Roigiem. Proszę Państwa, to jest 58-letni Hiszpan, współtworzył przed laty potęgę Rafaela Nadala przez kilka lat z nim pracował, na to ta, to chyba ten fizyczny świątek. tenis, prawda, ta, te zwycięstwa, szczególnie właśnie na tej nawierzchni, ale nie tylko, bo w wielu turniejach wygrywał Rafael nadal. Dzisiaj Świątek oficjalnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że właśnie wita Rojga w swoim zespole. Polskie szkoleniowiec Michał Gławłowski pozytywnie ocenia tę decyzję. Myślę, że od początku było wiadomo, że to będzie wybór zagranicznej osoby, gdzieś tam trochę bardziej z zewnątrz, poza naszego gdzieś tam środowiska. A chyba lepiej się czuję, jak ten zespół jest taki po części międzynarodowy. Trudny moment, bo tak naprawdę no, od maja ona już musi być gotowa. Każdy trener, który trochę pracuje w tym zawodzie, wie, że w te parę tygodni tutaj dużo swojego nie można dodać. Osobie na takim poziomie, na którym jest Iga, czyli już można powiedzieć, no wygrała wszystko... Szukasz kogoś, kto już coś, coś w życiu osiągnął. Był wszędzie i wszystko widział. No Iga gra bardzo dynamiczny tenis, więc może to połączenie Igi z Nadalem, gdzie ta fizyczność jednak jest kluczem. Myślę, że to... No miejmy nadzieję, że będzie fajne, bo, bo, bo ja liczę jeszcze na parę dobrych, fajnych sezonów i powrót na numer jeden. Na razie Iga Świątek jest na czwartym miejscu. Właśnie ruszył sezon na nawierzchni Ceglany i Świątek ma wystartować w turnieju w Stuttgarcie. To dokładnie za tydzień, także liczymy na to, że już tam będzie tę rękę trenera Rojga widać. Czyli Natomiast... jeszcze raz nazwisko dnia brzmi? Francisco Roy. Tak, to jest Hiszpan, a teraz o innym wielkim trenerze, który no, zmarł 2 kwietnia 76 roku. Dziś jest to rocznica śmierci Elixa Papysztama. To jest twórca polskiej szkoły boksu, legendarny szkoleniowiec. Wiele medali olimpijskich czy mistrzostw Europy zdobywali jego podopieczni. Jednym z nich był Zbigniew Pietrzykowski, który tak walczył w finale olimpijskim w Rzymie z kim? Ano z samym Mohamedem Ali. Atak Polaka. I teraz lewy prosty szczęk, lewy w stół. Bardzo dobre ciosy, ale wywinął się z niebezpieczeństwa. Przed trzecim ciosem uciekł ten Amerykanin, który jest twardy. Proszę państwa, Amerykanie przy Oj, i nie, jest dobrze, niedobrze, zwycięstwo, słabnie. bo bardzo dobrej pierwszej, dobrej drugiej, Zbyszek trzeciej nie ma wielkich szans na zwycięstwo. Ta trzecia runda została jednak bardzo wyraźnie przez Polaka przegrana. Tak ten słynny finał sprzed 66 lat w polskim radiu relacjonował Witold Dobrowolski. Pamiętamy, później Cassius Clay, czyli Muhammad Ali, najlepszy zawodowy pięściarz świata, a my wspominamy Feliksa Papeszta. Rafał Bała, bardzo dziękuję. dziękuję. U ciebie przy stole wielkanocnym mówi się o sporcie, o polityce? O wszystkim możemy mówić, ale tak delikatnie, przyjaźnie. Ale chyba też o tych trudniejszych tematach dzisiaj opowie Krzysztof Grzybowski w programie Tylko Szczerze. Czyli na przykład o barażach naszych piłkarzy. Na przykład, <gry> gdy pojawi się ten temat. To trudny Albo temat. Albo kiedy trzecia zapyta, o co sądzisz o władzy na przykład. Mhm. Albo na przykład twoja siostrzenica po raz 78 zostanie zapytana o to, to kiedy dzieci? No o, na przykład, prawda? Tak, to ulubiony temat. A kiedy drugie, to po Tak, to też, też. Mhm. Czyli zapytasz naszych słuchaczy o to, o co będą pytali przy wielkanocnym stole. Nie, pytanie raczej będzie dotyczyć tego, czy potrafimy rozmawiać z najbliższymi, na przykład przy świątecznym stole. Czy wytyczamy jakieś granice, wiemy jak to zrobić, żeby no właśnie nie doprowadzić do kryzysowej sytuacji. Czekamy na państwa komentarze po 13 w programie Tylko Szczerze. A to było w samo południe.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 Radio kierowców. Zapraszam Monika Gniewaszewska. Duży ruch mamy na drogach, zwłaszcza na południu kraju i zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Duża kolejka aut czeka na wjazd w Wierzchowicach, wjazd do Polski. Wygląda na to, że wracamy na święta do Polski właśnie i w związku z tym ta kolejka aut ustawiła się w Wierzchowicach, jest dosyć spora, ma około 6 km. Później również mocno obciążona A4 tu między węzłami, między węzłem Krzywa i dalej w stronę Legnicy. Za Legnicą też należy spodziewać się spowolnień między Legnicą a Wrocławiem i to w kilku miejscach. To wszystko w stronę Wrocławia. W okolicach Wądroża Wielkiego jest spory korek. Później sytuacja wygląda dobrze, by znów pogorszyć się w okolicach Kostomłotów i dalej jadąc w kierunku Wrocławia. To Dolnośląski odcinek A4. Później jadąc Wrocław-Katowice, tu autostrada wygląda dobrze i przejezdnie. Na Śląsku również, ale korkuje się w Małopolsce obwodnica Krakowa. Tutaj na w stronę Śląska, zwłaszcza między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków, -Tyniec, Kraków Skawina. To południe kraju, a na Mazowszu wciąż duże kłopoty z przejazdem na A2 między Łodzią a Warszawą. Przypominamy o zdarzeniu drogowym, do którego doszło wcześniej rano. Zderzyły się trzy pojazdy, dwa auta ciężarowe, jeden samochód osobowy, z czego ciężarówka zapłonęła. Mieliśmy blokadę jezdni w stronę Warszawy, właśnie w okolicach węzła Konotopa przy wjeździe do Warszawy. W tej chwili dla kierowców wjeżdżających do Warszawy od strony Łodzi dostępny jest pas awaryjny i jeden pas jezdni właśnie a w związku z tym nieco zmniejszył się korek, ale cały czas utrzymuje się około 5-kilometrowy.